Minęła 15 tu program pierwszy Polskiego Radia. Zapraszamy na aktualności jedynki. Maria Furdyna. I Olaf Warzyński. Prokuratura bierze pod lupę giełdę Zonda Krypto. Poznaliśmy też raport o nieprawidłowościach na rynku kryptowalut. Uszkodzony gazociąg przyczyną ewakuacji w szkole niedaleko Krakowa. Na miejscu działa pogotowie gazowe, które zajmuje się usunięciem awarii. Na warszawskich Powązkach ostatnie pożegnanie Wiesława Myśliwskiego. Wybitny pisarz zmarł 29 marca. Prokuratura wszczęła postępowanie karne w sprawie oszustwa i prania brudnych pieniędzy w związku z rosnącą liczbą poszkodowanych osób inwestujących na giełdzie zonda kryptom. Poinformował o tym prokurator generalny. Waldemar Żurek przedstawił dziś stonicowy raport dotyczący patologii rynku kryptowalut w naszym kraju. A ma to związek z brakiem uchylenia przez Sejm Prezydenckiego Weta do ustawy regulującej ten rynek. W kancelarii premiera jest Agata Król, z którą się łączymy. Dzień dobry. Dzień dobry. Jakie dane pojawiły się w raporcie przygotowanym przez prokuraturę? Liczba tak zwanych wyłudzeń inwestycyjnych i fałszywych platform przejmowania środków to blisko miliard 200 milionów, a straty klientów przekraczają 200 milionów złotych. To są dane od 2023 roku. Przekazał je minister sprawiedliwości, prokurator generalny Waldemar Żurek. Poszkodowanych przez zonda krypto może być nawet 30 tysięcy osób, stąd śledztwo w tej sprawie. To postępowanie dotyczy już stricte giełdy Zonda Krypto. Mamy coraz więcej zgłoszeń polskich obywateli, którzy nie mogą odzyskać swoich środków, którzy czują się poszkodowani konkretnie przez tą firmę. Rząd podejmie kolejne próby uregulowania rynku kryptoaktywów zapowiedział minister finansów i gospodarki Andrzej Domański. Szczególnie, iż widzimy, że powoli wszyscy zaczynają zdawać sobie sprawę z jak potężną aferą mamy do czynienia. Dość powiedzieć, że dzisiaj zarówno pan prezes Kaczyński, jak i pan przewodniczący Błaszczak nie poparli weta prezydenta. Minister odniósł się tym samym do głosowania szefa PiS i przewodniczącego klubu tej partii, które różniło się od decyzji innych posłów Prawa i Sprawiedliwości. Magata Królę zebrała dla Państwa tę informację. Dziękujemy za relację. Konrad Berkowicz z Konfederacji pozbawiony połowy poselskiej pensji na trzy miesiące, tak zdecydowało prezydium Sejmu. To reakcja na zachowanie polityka podczas wtorkowych obrad. Konrad Berkowicz powiedział, że Izrael to nowa trzecia Rzesza. Rozwinął potem flagę tego państwa z nadrukowaną swastyką symbolem nazistowskich Niemiec. Marszałek Sejmu Włodzimie Czarzasty mówi, że poseł Konfederacji został ukarany najwyższą z możliwych kar. Nie ma zgody na to, żeby emblematy faszystowskie, żeby swastyka była wnoszona na salę sejmową. Wcześniej Włodzimierz Czarzasty złożył zawiadomienie w prokuraturze o podejrzeniu popełnienia przestępstwa przez Konrada Berkowicza. Chodzi o znieważenie flagi państwa, a także o propagowanie faszyzmu. Akcja służb w Szkole Podstawowej w Głogoczowie pod Krakowem. Podczas pracy ziemnych przy placówce został uszkodzony gazociąg. Z budynku ewakuowało się ponad 300 osób. Nikt nie ucierpiał, mówi rzecznik Małopolskiej Straży Pożarnej Hubert Ciepły. Jeszcze przed przybyciem Straży Pożarnej ze szkoły ewakuowało się 288 uczniów oraz 33 pracowników szkoły. Na miejscu działa pogotowie gazowe, które zajmuje się usunięciem awarii. Pracują także strażacy, którzy zabezpieczyli miejsce zdarzenia. Również w Poznaniu służby postawione w stan gotowości. Przy pracach budowlanych na ulicy Niezłomnych został uszkodzony gazociąg. Z pobliskich budynków ewakuowano ponad 200 osób. To są aktualności jedynki. Międzynarodowe rozmowy w sprawie cieśniny Ormus. W Paryżu spotykają się przywódcy Francji, Wielkiej Brytanii, Niemiec i Włoch, a zdalnie łączą się z nimi przedstawiciele około pięćdziesięciu państw. Plan odblokowania cieśniny zakłada rozminowanie morskiego szlaku i zapewnienie swobodnej żeglugi bez opłat. W rozmowach nie biorą udziału Stany Zjednoczone. Pisarz, mistrz słowa, skromny i życzliwy człowiek. Na cmentarzu powązkowskim w Warszawie ostatnie pożegnanie Wiesława Myśliwskiego. Laureata Nagrody Literackiej NIKE żegnają m.in. przedstawiciele parlamentu, rządu i samorządu. A na uroczystości jest Aleksander Przoniak. Dzień dobry. Dzień dobry. Powiedz jakimi słowami jest żegnany Wiesław Myśliwski. Uczestnicy uroczystości byli zgodni, że określenie mistrz słowa najlepiej pasuje do Wiesława Myśliwskiego. Jego bliscy mówili, że był dokładny, precyzyjny, a za jego czynami szły czyny, a za jego słowami szły czyny. Uroczystości pogrzebowe miały charakter państwowy i świecki. Wiceminister kultury i dziedzictwa narodowego Sławomir Rogowski odczytał list od ministry Marty Cienkowskiej. Wskazała w nim, co było wartością dla pisarza. Książki to jedyny ratunek, żeby człowiek nie zapomniał, że jest człowiekiem. On w każdym razie nie mógłby bez książek żyć. Wiesław Myśliwski żył 94 lata. Zmarł 29 marca. Aleksander Przoniak, dziękujemy bardzo.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 13 w Warszawie, 16 w Poznaniu i Rzeszowie, 18 we Wrocławiu. Wiatr jest słaby i umiarkowany, a ciśnienie w stolicy wynosi 1008 hektopaskali. Na program zaprasza jego sponsor, dystrybutor, pastylek, kolagen CITO firmy Reuter. Kolagen CITO firmy Reuter. Nastawy kości cere. Klimat. Bardzo dobra lub dobra jakość powietrza w całym kraju, tylko w Krakowie, Trzebnicy i Połańcu jest umiarkowana, w Radomiu dostateczna. Ponad 60% prądu w krajowej sieci pochodzi ze źródeł odnawialnych. Strefa Stanów Wysokich Wód na rzecz Osie w województwie kujawsko-pomorskim, na Wdzie w województwie pomorskim, na Bzurze w Łódzkiem oraz Sfendrni w województwie wielkopolskim. Jedynka.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 Nie, w ogóle. Byłeś pierwszy, jesteś pierwszy. Mama uwielbia Zdzisławę Sośnicką, tato Irene Santor. Ja pamiętam pierwszym uczucie rozczarowania, że nie śpiewam tak jak one, jak już muszę w ogóle. Urodzinowy zbiór Jedynki. W piątek od 18 zapraszają Ula Kaczyńska i Marcin Wojciechowski. Do obejrzenia także na YouTubie Polskiego Radia i Jedynki. Jedynka. To jest radio. Autopromocja. czekał, czekał, czekał i świat się doczekał. Dawid Podsiadło, utwór Sezon to dzisiejsza premiera w radiowej jedynce. Zagraliśmy go po raz pierwszy teraz, a premiera odbyła się o drugiej, dokładnie 05. To zwiastun najnowszej płyty Dawida Podsiadły, która ukaże się niebawem. No i jeszcze odbyła się premiera w Muzeum Sztuki Nowoczesnej, raczej, gdzie dziś gościmy raczej. z audycją Folder Ulubione. Stulecie jedynki to jest ten weekend, to ważne dla nas wydarzenie. Urodziny z gośćmi, na które zapraszają Marcin Wojciechowski i Ula Kaczyńska. 100 lat, 100 lat, niech żyje, żyje nam radio 100 lat, 100 lat. Nie... Folder Ulubione Sto lat, sto lat, niech żyje, żyje nam. Sto lat, sto lat, niech żyje, żyje nam radio. A właściwie dwieście. Ale pięknie, prawie jak wtedy w Olsztynie. <grym> Pani Magdalena Cielecka Dzień dołączyła dobry. do naszego urodzinowego. Wszystkiego dobrego. Pięknie dziękujemy. Dziękujemy. Nie da się ukryć, że przechadzając się po korytarzach Polskiego Radia, mijamy Panią właściwie codziennie. Pani. Ja blisko zdjęcie. mieszkam, to prawda. Ale na korytarzach no, no. <grych> często też w sumie Pani bywa, ale Ta. przede wszystkim jest Pani uwieczniona w naszej galei, ga, Galerii Sław. Jest takie piękne zdjęcie w trakcie nagrań do jednego z słuchowisk Teatru Polskiego Radia. Pomyślałam sobie przechadzając się po tych korytarzach, patrząc na Magdalenę Cielecką. Jakich trzeba użyć umiejętności aktorskich, kiedy gra się w miejscu, w którym nie widać, tylko słychać? W gruncie rzeczy chyba takich samych, bo jeżeli potraktujemy to poważnie, a chyba jednak większość z nas traktuje to poważnie, no to tak samo trzeba zrobić analizę postaci, przejąć jej los jakoś, przejąć się jej emocjami i te emocje w sobie mieć, obudzić. Owszem, nie mamy ciała, nie, nie możemy to, zagrać mimiką. To dość dużo, i nie, nie widać, mieć ciała. I nie widać, nie widać co mamy na twarzy, ale w, w głosie, w intencji to wszystko jest, więc da się to zrobić, troszkę trzeba to może podbić, niektórzy podbijają, inni może nie, każdy ma na to jakiś chyba swój sposób, ale są od tego e, reżyserzy, specjalni, e, specjaliści, którzy nas w tym prowadzą. To nie jest łatwa sztuka na pewno, bo to jest sztuka, Bar jeszcze bardziej wyobraźni, gdzie słuchacz musi sobie wyobrazić całą resztę, ale jest to trochę tak jak czytanie książki, więc mm, to, to, to zostawione pole do wyobraźni wydaje mi się tutaj bardzo cenne. Muszę się przyznać, że śledzę Panią na Instagramie, ale. Proszę mi wybaczyć, nie robię tego w celach um, niezdrowego za zainteresowania. Że jest pani moją follow, followerską, followerską, followerską. tak. tak. <grafy> Natomiast nie ukrywam, że pani profil na Instagramie jest w pewnym sensie dla mnie takim portalem do świata sztuki, bo pomyślałam sobie, patrząc na galerie muzea, które pani odwiedza, wystawy, które pani ogląda, które poleca, no pomyślałam sobie, że Magdalena Cielecka zanim wyruszy w drogę, bez względu na to, czy jest to podróż prywatna, czy służbowa, to najpierw sprawdza, jakie galerie. Jakie, jakie wystawy są w danym miejscu, do którego zmierza. Tak to, to jest? Nie zaprzeczam, nie zaprzeczam. Kocham sztukę, nie tylko aktorską, filmową i teatralną. Kocham sztukę. Dzisiaj też to, to wspaniała okoliczność, że znajdujemy się w Muzeum Sztuki Nowoczesnej, które bardzo, bardzo lubię. Jestem szczęśliwa, że powstało. Należy do grona entuzjastów, tego budynku również i tego projektu i staram się być na bieżąco. Z tymi, które teraz tutaj trwają również jestem na bieżąco, bardzo zachęcam, ale ta... są przyczynkiem do tego, żeby choćby najmniejszą galeryjkę zobaczyć, odkryć coś nowego, ale... Najmniejszą galeryjkę... polskiego radia Games changed and fears When will they go for me When will they stop I believe that fate has brought us here and we should be get the back May seem alright and smile when you leave. Put my smiles out just up front, just a front. The that Ostatnie noce bardziej ciemne Już nawet księżyc grałem po Tobie Nie chcę gadać ze mną Kieszeni grosze dwa, w kieszeni na dwa Szczęścia grosze Z tymi jednak losu żabrze, Ja oby dwa grosze nasze Była się bicie Może służy I'm not going to eat radia. Poczułam się wyróżniona tym zaproszeniem. I, i, i zorganizowałam taką aukcję właśnie sztuki, którą nadzorowałam, do której wybierałam pracę, również moich znajomych, przyjaciół, artystów, ale też takich, których cenię, obserwuję i których chciałabym um, pokazać światu albo mieć w swojej kolekcji, albo już też bardzo docenionych. Była to świetna, świetna przygoda. Życzymy więcej takich przygód także w no, tym zdaje się, świecie. Zdaje się, że jeszcze jedna przygoda panią czeka niedługo, The Second Woman. Dzisiaj ostatni dzień, żeby się zgłosić do projektu w ramach... Tak, do północy. Y jak się pani z tym czuje? Coś więcej wiadomo? Ilu już chętnych się zgłosiło? Na teraz jest 620. Hmm. Jestem po prostu y porażona tą y liczbą onieśmielona, ale też bardzo szczęśliwa, że, że ten projekt ma takie wzięcie, powiedziałabym. A niełatwy to projekt, nie szczególnie łatwy. dla Pani. No to zobaczymy. Ja jeszcze chyba nie zdaję sobie sprawy z tego, co mnie czeka. Mężczyzn będzie wybranych stu, może 120, żeby mieć pewien backup. No nie wiem, co będą musiały wykonać osoby, które ten casting będą musiały przeprowadzić i wybrać docelowo tych mężczyzn. Jestem bardzo szczęśliwa, że tylu się Panów zgłasza. Nie wiem. Marcin mi nie powiedział do dziś, czy się zgłosiła miał taki zamiar i to chyba pozostanie tajemnicą do, do mnie do docierają niektóre, tak, do, docierają do mnie głosy, że właśnie, a to jakiś mój znajomy się zgłosił, a to mąż koleżanki. I mąż teraz, koleżanki i teraz, i teraz, i teraz I teraz trzymają kciuki, żeby przejść kolejny etap i tak dalej. Jacyś koledzy aktorzy, ktoś... Give him all these strips and ribbons Program Pierwszy Polskiego Radia na zegarze 15.30. Posłuchajmy skrótu aktualności, które przedstawi Olaf Ważyński. Pożar w Parku Narodowym Bory Tucholskie. Płonie poszycie leśne w okolicach miejscowości Klosnowo. Strażakom udało się zatrzymać rozprzestrzenianie się ognia. Będą ich wspomagać z powietrza dwa samoloty gaśnicze. Prokuratura regionalna w Katowicach wszczęła śledztwo w sprawie giełdy kryptowalut, żąda krypto. Mamy coraz więcej zgłoszeń polskich obywateli, którzy nie mogą odzyskać swoich środków. Mówi prokurator generalny Waldemar Żurek. Łączna wysokość szkody to co najmniej 350 milionów złotych. Albo członkostwo w PiS-ie, albo w stowarzyszeniu Mateusza Morawieckiego. Prezes partii Jarosław Kaczyński stawia ultimatum. Oczywiście ja będę wyciągnął wnioski o charakterze dyscyplinarnym. Do inicjatywy założonej przez Morawieckiego zgłosiło się około 40 parlamentarzystów należących do PiS. Mniej połączeń lotniczych z Bydgoszczy do Frankfurtu. Lufthansa ogranicza rejsy z powodu drożającego paliwa lotniczego. Pozostaje podróż lotem, ale z przesiadką w Warszawie. Nieleczona może zagrażać życiu. Dziś Światowy Dzień Chorych na Hemofilię. Rzadką chorobę genetyczną w Polsce mają około 6 tysięcy osób. Zapraszam na pełne aktualności o 16.00. We'll be Jesteśmy, jesteśmy. Okazuje się, że przez chwilę nas nie było, tak się czasami... Ale wróciliśmy. Się, ale wróciliśmy, jesteśmy. Poza tym tak się czasami zdarza na imprezach urodzinowych. No, że się, że, to się film urywa. Że bohater znika. Przepraszam bardzo. Dobrze. Jesteśmy w Muzeum Sztuki Nowoczesnej. Szanowni Państwo, na żywo audycja w programie Pierwszym Polskiego Radia. Specjalne wydanie folderu ulubione. Za 25 minut będzie 16. Z nami gospodarze gospodarze, gospodarze tego miejsca. Podchodzili, Gabriela patrzyli z boku, co tu się dzieje, to, tak, czy nie rozrabiamy, się, czy nie dotykamy spardzali. obrazów, bo podobno tego nie można absolutnie w muzeum robić. Tak nam już powiedział Rolf Kamiński. Gabriela Skrzypczak, kuratorka, między innymi współkuratorka wystawy, którą będą Państwo mogli oglądać w Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie od 25 kwietnia. No i Paweł Nowożycki, człowiek można by było powiedzieć od radia. Od dźwięku na pewno. Od dźwięku to na pewno i studio eksperymentalne Polskiego Radia, które będzie, miało mieć, które będzie miało swoje miejsce w Muzeum Sztuki Nowoczesnej. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Paweł Dzień dobry. przybiegł przed momentem dosłownie, i powiedział, że coś byłeś bardzo zajęty, bo co robiłeś, coś z dźwiękiem, tak? E, tak, w tej chwili przygotowujemy warsztaty syntezy dźwięku, które rozpoczną się dosłownie za pół godziny, więc Dzisiaj krótko y, mogę gościć, tylko ponieważ... nie Więcej, czasu, dalej do więcej, więcej czasu. czasu nie mamy. Jak, jak wyglądają prace nad rekonstrukcją Czarnego Pokoju? Czyli takiego wyjątkowego miejsca dla nas radiowców i dla osób, które zajmują się dźwiękiem i muzyką. Tak, to może żeby trochę wprowadzić też publiczność, o co chodzi, mhm. to projekt rekonstrukcji Studia Eksperymentalnego Polskiego Radia w Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie narodził się już... Ponad 10 lat temu pracowaliśmy na nim w grupie roboczej z byłymi pracownikami Studia Eksperymentalnego Polskiego Radia, przede wszystkim z Krzysztofem Szlifirskim, Barbarą Okoń-Makowską, ale też z Antonim Beksiakiem, badaczem, kuratorem Dźwięku, e, przez wiele lat. Natomiast, jakby sama umowa o współpracy z Polskim Radiem na ten projekt została sfinalizowana w czerwcu 2002 roku i na jej mocy. Muzeum uzyskało od Polskiego Radia historyczne wyposażenie studia eksponatowego Polskiego Radia, w tym syntezatory właśnie modularne MUK35 czy MSWTS-3. I właśnie przywracamy je do życia. Jest to długi, skomplikowany proces. Paweł bardzo używasz fachowych nazw to i to ja znaczy. wiem, że inżynierowie dźwięku i ludzie, którzy tworzą muzykę, doskonale wiedzą o czym mówisz. Ale gdybyś miał tak po nam wyjaśnić, gdzie byłaby dziś muzyka, gdyby nie, eksperymentalne, gdyby nie Czarny Pokój i nie Studio Eksperymentalne Polskiego Radia? No, na pewno my w Polsce byśmy wiele stracili. Studio eksperymentalne to jest początek i historia polskiej muzyki elektroakustycznej. Pierwszy utwór Etiuda na jedno różnienie w talerz Włodzimierza To jest taki początek muzyki elektroakustycznej w Polsce. I tam się narodziło wiele kompozycji. Pracowali wspaniali polscy i zagraniczni kompozytorzy. Jest to ogromna spuścizna. Jeżeli chodzi właśnie o dorobek, Muzyczny, ale też miejsce wyjątkowe ze względu na swój projekt wnętrza Ar Oskara Hansena, architekta i pedagoga, wizjonera, twórcy formy otwartej. I my w muzeum właśnie planujemy otworzyć studio w tym projekcie Hansena, oryginalnym z 1962 roku w formie czarnego pokoju, ale właśnie w oparciu o historyczne urządzenia, które mm -hmm. zachowały się w polskim radiu, też współczesne, cyfrowe doposażenie jako w pełni funkcjonalne studio produkcji muzyki elektronicznej. Czyli jesteśmy we właściwym miejscu, jak najbardziej. Muzeum sztuki Nowoczesnej to także dźwięki, także radio. A Gabrielo? Ty też możesz nam opowiedzieć o wystawie, która zbliża się niebawem. Tak, w przyszłą sobotę otwieramy pierwszą solową wystawę Piniaka Przemysława, artysty związanego z Poznaniem, Szczecinem, ale także Warszawą. Artystą, który w zeszłym roku zmarł i jest to jego pierwsza wystawa, która próbuje zebrać ostatnie pięć lat jego twórczości, która rozgrywa się między malarstwem, instalacją oraz performancem dokamerowym i niekamerowym. Czy to jest sztuka współczesna? Tak, jest to sztuka współczesna. Czy to jest sztuka współczesna zrozumiała dla zwykłego odbiorcy, który nie posiada może jakichś wyrafinowanych kompetencji związanych z odbiorem sztuki? Tak, wydaje mi się, że to jest bardzo dostępna sztuka, bo korzysta ona zarówno z bardzo dostępnych materiałów. Artysta tworzył swoje instalacje z różnego rodzaju przedmiotów codziennego użytku, takich jak butelki, kapsle, czy też przetwarzał tkaniny. A opowieści, które tworzył za pomocą swojej sztuki, dotyczyły takich, myślę, że bliskich wielu osobom. Kwestii takich jak wykluczenie, niedopasowanie czy też wątki związane właśnie z różnymi chorobami, które, których można doświadczać. Jeśli chodzi o wystawy, które już można oglądać w Muzeum Sztuki Nowoczesnej, bo ja tak naprawdę dzisiaj zdałam sobie sprawę z tego, że myśmy już tu u Państwa gościli. Dokładnie, no chciałam powiedzieć dwa lata temu, ale to jeszcze nie całe dwa lata, kiedy muzeum otwierało się dla odbiorców, dla gości, folder ulubiony. Był tutaj, prawie zmiataliśmy ostatnie kurze i czyściliśmy szyby. Prawie dwa lata, lata upłyną w październiku. Jakie dziś jest Muzeum Sztuki Nowoczesnej? Myślę, że muzeum dzisiaj jest na pewno muzeum bardzo otwartym, poruszającym różne kwestie i pokazującym różną sztukę. Ostatnie dwa tygodnie będzie z nami wystawa Kwestia Kobieca, która jest dla, dla muzeum szczególna, bo pokazuje nie tylko sztukę współczesną czy nowoczesną, ale pokazuje nam 500 ostatnich lat sztuki kobiet, więc jest takie zaproszenie również sztuki dawnej w mury muzeum. A na górze otwarte zostały dwie wystawy, a tak naprawdę trzy, które które opowiadają nam o artystkach, które tworzą abstrakcje trzech pokoleniach artystek od naszej klasyczki Marii Jaremy poprzez artystkę etiopskiego pochodzenia Julie Meretu po współczesną, również młodą artystkę Emilian Tran, której tkaninę można oglądać w Nawet z tego miejsca w muzeum. widzimy. Pięknie dziękujemy, dziękujemy bardzo. za gościnę i za to, co robicie w Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie. Gabriela. Z okazji Zapraszam na koncert w poniedziałek do sali kinowej Muzeum Koncert Aleksander Słysz i Thomas anker Smita. Dołączamy się do tego zaproszenia. Do Aleksandra Słysz, fantastyczna artystka. Gabriela Skrzypczak i Paweł Nowożycki byli dziś razem z nami. Jesteśmy w Muzeum Sztuki Nowoczesnej. Font qui tom, volons, valsons, dansons, quand le monde vacille sur un pas, sur un fil, à nos corps en mêlés, nos mains nous pour Mm Home. Zupełnie nowa piosenka Céline Dion. Z y, ogromną radością zaprezentowaliśmy ją Państwu w radiowej 1 premiera. Się? Y, ja wolę Céline po angielsku, mm -hmm. ale w kategorii piosenek po francusku tak bardzo. Ale są tacy, którzy lubią Céline Dion ja po wiem, francusku. Ja są tacy, którzy tylko po francusku Céline Dion. No, no, ja jestem z tych, który dzieli tę karierę właśnie na, na, na języki, ale bardzo, bardzo się cieszę, że wróciła. Po francusku dlatego, że będzie przecież w trasie koncertowej właśnie w, w Francji, w Paryżu. No dobrze, Ula. Tak. Jak ty, no, jak ty? No, no bo wiesz, baliśmy się trochę tej audycji. Znaczy baliśmy się. No, była inna niż wszystkie. Miejsce, była... w którym jesteśmy, rzeczywiście jest bardzo wymagające. Jest piękne, jest nowoczesne. Pokazuje kierunek, w którym może iść polska sztuka, ale taka sztuka, która nie obejmuje tylko malarstwa, nie, nie, obro, nie obejmuje tylko obrazów zamkniętych w ramach, czyli tylko sztuka, która dotyczy wielu różnych dziedzin i w różnych dziedzinach jest ze sobą ja myślę sobie tak po prostu, że miejsce, w którym jesteśmy, było w pewnym momencie kontrowersyjne, a najlepiej jest wyrobić zdanie samemu i po prostu tutaj wejść. To jest miejsce bardzo otwarte, można tu wejść z ulicy. Mnóstwo otwartych przestrzeni. przestrzeni, zajętych ludzi. Tu się cały czas coś dzieje i proszę po prostu wejść i ocenić samemu, jakie jest to miejsce, otworzyć się być może, dostrzec jakieś zupełnie nowe rzeczy, na które Państwo nie mieli wcześniej czasu. Ja nie jestem bywalcem takich miejsc i tego miejsca, Praca mnie do tego motywuje i ja tutaj wrócę. No właśnie, myślę o tej motywacji i o tym, co możemy jeszcze zrobić, żeby mieć fajniejsze życie. No wiele rzeczy możemy zrobić. My zachęcamy, żeby przede wszystkim spędzać swoje życie z programem pierwszym Polskiego Radia. Tak. Śmiejemy się z Marcinem, że skoro jesteśmy najstarszą stacją w Polsce, to po prostu my wiemy, jak się robi radio. No Nie Mieliśmy do... na to 100 lat. Nie da się ukryć. Dziękujemy <śmiech> wszystkim naszym słuchaczom. Bądźmy razem nadal. i Już teraz zapraszamy Państwa na specjalne właśnie. wydanie zbioru, Myś... które już za dwie godziny i 13 minut na antenie Wiedzą Państwo, jak to jest mieć gości na antenie i tak namówić ich, zmobilizować, żeby powiedzieli coś o tym, w czym brali udział. Mówię tutaj o Ralfie Kamińskim, który pozdrowił pięknie Marię Szabłoską, ale zapomniał o tym, powiedział to dopiero po zejściu z anteny, tak. że przecież dziś o 18.00 gwiazdozbiór jedynki. Nasze wypieszczone dziecko, które przygotowaliśmy na setną, setną rocznicę urodzin radiowej jedynki. Po 18.00 zapraszamy na wyjątkowe przedsięwzięcie, słowno-muzyczne. Na scenie najważniejsze wokalistki lat 90. -tych. Renata Przemek, Urszula, Natalia Kukulska, Reni i Kasia Stankiewicz, a na Fortepianie, Bartek, Bartek Wąsik. Wąsik. Proszę z nami być dzisiaj, zacząć z nami ten weekend urodzinowy. Takiej audycji prawdopodobnie Państwo jeszcze nie słyszeli, a już ta konfiguracja artystek, które pojawiły się w Ona naszym się studiu, nigdy, nie nigdy się nie powtórzą, nie zdarzyły i nie wiadomo, czy się kiedyś jeszcze zdarzą. Jest duża szansa, że przeżyjemy ten urodzinowy weekend i będziemy z Państwem w poniedziałek o godzinie 14. Chociaż patrząc naszym okiem, czułym okiem, bo w tym kierunku tylko czułym okiem, mm -hmm. na naszą wydawczynię Monikę Gural. Monika ma jakieś takie co się tak w, takie iskierki ma w oczach, jakby mówiły, a może się tak zabawimy, że nie wrócimy. Nie no, oczywiście, że wrócimy. Wrócimy, wrócimy. O godzinie 14 .00. zapraszamy na audycję Folder Ulubione w poniedziałek i na ten weekend, rodzinowy weekend w Jedence też zapraszamy. Pięknie Państwu dziękujemy. Dziękujemy naszym widzom, którzy Uuu! byli tutaj z nami również. <śmiech> e, widzom, słuchacze programu Pierwszego Polskiego Radia specjalnie dla nas przyjechali. Jesteśmy blisko. Dziękujemy Państwu Ula Kaczyńska. Marcin Wojciechowski. Wszystkiego dobrego. Słyszymy się za dwie godziny z hakiem. Thank <laughs> you. A więc proszę wysokie, przyjść w taką noc. wysokie, proszę wysokie, w taką proszę, Urodziny wysokie, wysokie, Polskiego Radia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 przed mikrofonem Jakub Domoradzki zapraszam. Krajowa 74 w województwie łódzkim pomiędzy Bełchatowem a Wieluniem jest zablokowana w obu kierunkach na kilometrze 28. To są okolice miejscowości Raducki Folwark. Zderzyły się tam dwa samochody osobowe i w tym wypadku jedna osoba została poszkodowana. Ruch kierowany jest na objazdy. Podobne utrudnienia w województwie Wielkopolskim na drodze krajowej nr 25 w pobliżu miejscowości Las. To pomiędzy Oleśnicą a Ostrowem Wielkopolskim. Na kilometrze 327 zderzyły się trzy pojazdy, auto osobowe i dwie ciężarówki i tutaj ruch kierowany jest właściwie na objazdy, trasa jest zablokowana. Jeżeli chodzi o popołudniowe godziny szczytu w województwie mazowieckim, to bardzo poważnie zakorkowana jest IS-8, S 2 w Warszawie, czyli i północna, i południowa obwodnica miasta. Podobnie Krajowa Siódemka pomiędzy Warszawą, Łomiankami a Czosnowem, Krajowa 79 niedaleko Piaseczna oraz Droga Krajowa 61 na odcinku Warszawa-Jabłonna-Legionowo. W województwie pomorskim sporo cierpliwości przyda się chociażby na trasie Majora Sucharskiego w Gdańsku, także na drodze krajowej 91 pomiędzy Gdańskiem, Pruszczem Gdańskim a Rusocinem oraz na trasie ekspresowej S6 pomiędzy węzłami Rusocin a Gdańsk Południe i to zarówno w kierunku Trójmiasta, ale także w kierunku Łodzi. I jeszcze województwo małopolskie autostrada A4. Tutaj coraz więcej samochodów na obwodnicy Krakowa, ale podobnie jest pomiędzy Krakowem a Katowicami w pobliżu Chrzanowa.